Wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Minęło południe. Dorota Wojtalczyk. Dzień dobry. Koniec czekania. Są nominacje oficerskie dla funkcjonariuszy ABW. Wnioski podpisał prezydent Nawrocki. Jest też zwrot w sprawie szefa BBN-u. Więcej w relacji naszej reporterki. Zbigniew Ziobro powinien stanąć przed Trybunałem Stanu, tak uważa koalicja rządowa. Wniosek w tej sprawie jest już w Sejmie. Jakie są w nim zarzuty? Powie o tym nasz reporter. Przekazanie władzy na Węgrzech jak najszybciej. W tej sprawie zgadzają się prezydent tego kraju oraz przyszły premier. Czas na szczegóły tych i innych wydarzeń. Zapraszam. Suma wydarzeń. Prezydent podpisał nominacje oficerskie dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W sumie to 96 wniosków. Tak zakończył się trwający od miesięcy spór między prezydentem a rządem dotyczący służb specjalnych. Karol Nawrocki blokował nominację, ponieważ, jak przekonywał, został odcięty od kontaktu z szefami służb. Premier Tusk przypominał, że służby podlegają właściwemu ministrowi. Łączymy się z naszą reporterką Sylwią dzień dobry co takiego się stało, że prezydent zmienił zdanie? Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślił, że to rezultat spotkania z szefami służb, do którego doszło 15 stycznia tego roku. Poprosiliśmy, aby te wnioski zostały poprawione zgodnie z procedurami. Zostały one poprawione i uzupełnione i oto podpis jest, tak mówił minister Leśkiewicz. Dodał, że prezydent podpisał wszystkie złożone wnioski o nominację na pierwszy stopień oficerski w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Minister, koordynator służb specjalnych Tomasz wyraził nadzieję, że nominacje oficerskie nigdy już nie będą elementem politycznych gier. Ani funkcjonariusze, ani służby na to nie zasługują, tak napisał minister w mediach społecznościowych. Poinformował, że przygotowywane są następne, bardzo dobrze uzasadnione wnioski, które zostaną skierowane do akceptacji prezydenta i kontrasygnaty premiera. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński powiedział, że jest to bardzo dobra wiadomość dla służb. Wyraził jednocześnie ubolewanie, że pod. Podejmowanie decyzji trwało pół roku. Nie można funkcjonariuszy traktować jako narzędzie do jakichś dziwnych rozgrywek, dorzucania jakichkolwiek fochów. Były wnioski przygotowane, przesłane jeszcze raz, były przygotowane i w końcu po ponad pół roku zostały podpisane. Ważne jest to, że funkcjonariusze, a na nich nam najbardziej zależy, bo oni tak codziennie swoją pracą dbają o bezpieczeństwo, dbają o o to, żeby Polska i Polacy byli bezpieczni. Jest to niezmiernie dla nich ważne. Jeszcze raz, panie prezydencie, szczerze, dziękuję. Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że o żadnej zwłoce mowy nie ma, a prezydent miał prawo dokładnie przeczytać wnioski. Prezydent ma zgodnie z konstytucją i różnymi ustawami swoje uprawnienia, swoje prerogatywy też. Jest primus inter pares, jest najwyższym przedstawicielem władzy wykonawczej. Wobec tego ma prawo podpisać, ma prawo przeczytać wnioski, proszę o tym pamiętać, a nie jest żadnym listem Figowym, który po prostu podpisuje to, co mu, się, co mu się podkłada, ma prawo się spotkać z przedstawicielami służb. Presja ma sens, tak decyzję prezydenta skomentował w polskim radiu minister energii Miłosz Motyka. Wyraził zdziwienie, że potrzebne było spotkanie, aby prezydentowi wytłumaczyć, iż takie nominacje po prostu należy podpisać.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 Przypomnę, że pierwsze wnioski o awanse oficerskie zostały wysłane jesienią. Promocje na pierwszy stopień oficerski miało otrzymać 136 młodych osób, przyszłych wywiadowców z kontrwywiadu wojskowego oraz z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sprawie młodych oficerów z kontrwywiadu decyzje zapadły trzy tygodnie temu. No a teraz prezydent podpisał też wnioski dotyczące oficerów ABW. Sylwio, przed południem zapadła też decyzja w sprawie dostępu do informacji niejawnych dla szefa BBN-u Sławomira Cencki. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne Kancelarii Premiera od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Powiedz proszę, co to oznacza? Służba kontrwywiadu wojskowego, przypomnę, blisko dwa lata temu cofnęła Sławomirowi Cenckiewiczowi poświadczenia bezpieczeństwa wymagane do dostępu do informacji niejawnych. Premier tę decyzję jako druga instancja podtrzymał. Wojewódzki Sąd Administracyjny jednak ją uchylił i tak sprawa trafiła rzeczywiście do NSA. Sławomir Cenckiewicz stracił dostęp do informacji informacji niejawnych za doprowadzenie do ujawnienia rok wcześniej dokumentów oznaczonych klauzulami tajne i ściśle tajne, a dotyczyły one planów Warta. Służba Kontrwywiadu Wojskowego uznała wówczas, że Sławomir Cęckiewicz po prostu nie daje rękojmi utrzymania tajemnicy, ale Naczelny Sąd Administracyjny tego zdania dziś jednak nie podzielił właśnie i oddalił skargi kasacyjne Kancelarii Premiera. Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra Koordynatora Służb Specjalnych, napisał jednak w mediach społecznościowych, że wydane wyroki oddalające skargi kasacyjne ostatecznie zamykają rzeczywiście etap sądowo-administracyjny sprawy dotyczącej cofnięcia Sławomirowi Cęckiewiczowi poświadczeń bezpieczeństwa, ale jak dodał, nie oznacza to jednak, że Sławomir Cęckiewicz automatycznie odzyskał dostęp do informacji niejawnych. Wprost przeciwnie, kontrolne postępowanie sprawdzające musi być prowadzone zgodnie ze wskazówkami sądów. Tak napisał Jacek Dobrzyński. NSA oddala skargę kasacyjną Kancelarii Premiera w sprawie poświadczeń bezpieczeństwa dla Sławomir a prezydent podpisuje nominacje oficerskie 96 funkcjonariuszy ABW. Tymi tematami zajęła się dla nas Sylwia Białek. Bardzo dziękujemy. O zwłokę przy podpisaniu przez prezydenta nominacji oficerskich pytaliśmy redaktorkę naczelną portalu OKO Press Magdalenę Szczonowicz. W jej opinii to kolejny element gry o władzę.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 w pewnym momencie podpisze różne nominacje, różne jeszcze zostały. Natomiast tu rzeczywiście mogłyby się pojawić oskarżenia i pojawiały się zresztą oskarżenia o to, że działa na szkodę bezpieczeństwa państwa, no bo to są akurat takie newralgiczne, wrażliwe nominacje i że ta kadra jest przez niego, z jego winy uszczuplona. I dlatego myślę, że dlatego właśnie podpisał te w pierwszej kolejności. Natomiast tu się rozgrywa po prostu gra o władzę, to znaczy prezydent Nawrocki pokazuje wtedy, kiedy będę chciał, kiedy uznam za stosowne, będę je podpisywał, ani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 temu prezydent mianował na pierwszy stopień oficerski 78 żołnierzy i funkcjonariuszy SKW. Nominację dla ABW podpisał wczoraj. Poznaliśmy szczegóły wstępnego wniosku o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry. Przedstawili go w Sejmie szefowie klubów parlamentarnych, które tworzą koalicję rządową. Sformułowali oni 51 zarzutów wobec byłego ministra sprawiedliwości. Przenosimy się do Sejmu. Tam jest nasz reporter Michał Fabisiak. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Powiedz, czego dotyczą te zarzuty.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 Dokument liczy ponad 250 stron, zawiera 117 dowodów. Rządzący mają świadomość, że postawienie byłego ministra sprawiedliwości będzie niezwykle, postawienie przed trybunałem stanu oczywiście, będzie niezwykle trudne, bo przecież koalicja nie ma większości trzech piątych w Sejmie, która jest do tego wymagana. Ale rozliczenia rządów Prawa i Sprawiedliwości to jedna z ważnych obietnic koalicji 15 października, a ten wniosek, jak mówi Krzysztof Paszyk z PSL, to dowód na to, że rządzący dotrzymują słowa. Dajemy dzisiaj kolejny dowód, że bardzo serio traktujemy te zobowiązania, które daliśmy Polakom przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi, a to dzisiaj na tych, którzy uciekają, spoczywa odpowiedzialność i sami pracują na opinię, na swój, na swój temat i sami sobie tą opinię wystawiają. Zarzuty prokuratorskie, które są powtórzone w tym wniosku, znamy, jest ich 26 najpoważniejszych. To kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która miała defraudować środki z Funduszu Sprawiedliwości. Jeśli chodzi o drugą grupę dotyczącą łamania konstytucji, no to jak mówi Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej, takim głównym grzechem jest złamanie przez byłego ministra sprawiedliwości zasady legalności. Chodzi o artykuł 7 Konstytucji, zgodnie z którym władza publiczna działa na podstawie i w granicach prawa. To jest złamanie zasady legalności. Zasady, która tkwi nie tylko w Polsce u podstaw demokratycznego państwa prawnego. Minister Sprawiedliwości zamiast stać na straży konstytucji i polskiego prawa, on to prawo łamie. Autorzy wniosku zarzucają też Zbigniewowi Ziobrze, m.in. naruszenie konstytucyjnej zasady jawności finansowania partii politycznych, zasady wolnych i uczciwych wyborów, czy obowiązku ochrony interesów Skarbu Państwa. Opozycja mówi, że ten wniosek to absurd. Zdaniem Janusza Kowalskiego Sprawa i Sprawiedliwości jest on próbą przykrycia problemów rządu, chociażby w ochronie zdrowia. Wtedy, kiedy jest afera pedofilska w Kłodzku, wtedy, kiedy służba zdrowia upada, wtedy, kiedy szaleją wysokie koszty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 Teraz wniosek trafi do marszałka Sejmu. Zostanie sprawdzony przez jego służby. Następnie zajmie się nim Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Tak jak słyszymy, ma przesłuchać się blisko 70 świadków. Rządzących liczą na to, że gdy już dojdzie do tego finalnego głosowania właśnie tu, na sali plenarnej Sejmu, to być może część opozycji uda się do tego czasu przekonać do poparcia tego wniosku. Koalicja rządowa złożyła w Sejmie wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry. Informacje na ten temat zebrał dla nas Michał Fabisiak. Dziękujemy. Jak będzie wyglądała cała procedura postawienia Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu? Zapytaliśmy o to profesora Marka Chmaja, konstytucjonalistę z Uniwersytetu SWPS. Wniosek trafia do Sejmu. Mogą go złożyć posłowie?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 Ostawienia w stan oskarżenia lub stawienia w stan oskarżenia. Mówił profesor Marek Chmaj. Przypomnijmy, prokuratura oskarża Zbigniewa Ziobrę o popełnienie 26 przestępstw. W tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą byłemu ministrowi sprawiedliwości grozi do 25 lat więzienia. Na razie od wielu tygodni przebywa na Węgrzech, ale to się może jednak, może to nie potrwać długo. Ekstradycję Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego zapowiada Peter Modior, czyli zwycięzca niedzielnych wyborów parlamentarnych na Węgrzech. Jak mówi tu cytat, jego kraj nie będzie wysypiskiem dla przestępców poszukiwanych przez społeczność międzynarodową. Zwycięzca wyborów spotkał się z prezydentem Węgier Tomaszem Szujokiem. To spotkanie śledził nasz węgier korespondent Piotr Piętka. Dzień dobry Piotrze. Dzień dobry. Powiedz czy wiemy już kiedy nowy rząd przejmie stery władzy? Znamy maksymalne terminy konstytucyjne i znamy deklarację prezydenta Tomasza Szujoka. Stanie się to niezwłocznie, ale problem jest jeden oczywiście, czyli przede wszystkim liczenie głosów i te głosy zostaną zliczone prawdopodobnie dopiero w sobotę. Dzisiaj ostatnia urna z zagranicy ma przylecieć do Budapesztu. ostatnie kilkadziesiąt urna, ale ostatnia urna ma przylecieć wieczorem z Nowej Zelandii. No i trzeba będzie ją otworzyć i, i te wszystkie głosy przeliczyć. Więc to jeszcze chwilę potrwa, mówię, prawdopodobnie w sobotę i wtedy zaczynają się terminy. Peter Montier, który wyszedł do nas do dziennikarzy tuż po tym spotkaniu z prezydentem powiedział, że prezydent dość koncyliacyjnie powiedział, że, że, że, że taki najszybszy, który on widzi, termin, który mógłby nowy, nowe zgromadzenie narodowe się zostać zwołane to jest 4 maja, ale takim najbardziej realnym to jest 6-7 maja. Ja przypomnę, że maksymalny termin, w którym musi zostać zwołany, więc to jest, to jest 12 maja, dokładnie, 30 dni po wyborach parlamentarnych. Także nieco wcześniej prezydent Tomasz chciałby, Szujok chciałby to posiedzenie zwołać. Oczywiście Peter Modior miał powiedzieć prezydentowi prosto w oczy. Powiedział w spokojnym tonie, bez osobistych uwag, ale spokojnie w oczy powiedzieć, że uważa, że po, po tym jak prezydent zwoła zwoła nowy parlament, jak prezydent powołał go na urząd premiera, powinien ustąpić, ponieważ legitymi legitymizował przez 16 Lat, między innymi jako prezes Trybunału Konstytucyjnego, ale i także prezydent politykę tego rządu, który nie tylko rządu, ale całego systemu, który Węgrzy zdecydowali się w niedzielę zmienić. Prezydent miał powiedzieć według Petera Modziora zaskakujące słowa.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 W tej chwili u prezydenta jest premier, jeszcze urzędujący cały czas premier Wiktor Orban, ale ten wszedł bokiem do prezydenta, nie chciał się spotkać z dziennikarzami. Zresztą dzisiaj rzeczniczka rządu, w ogóle było posiedzenie węgierskiego rządu bardzo krótkie, bardzo krótkie pewnie bardzo intensywne i bardzo przykre. Rzeczniczka rządu, która została gdzieś po drodze złapana przez dziennikarzy węgierskiego portalu Telex powiedziała, że dzisiaj nie będzie konferencji prasowej po rządzie, która zawsze jest, więc ten rząd... W ciszy powiedzmy kończy i także Viktor Orban w ciszy kończy, ale jak powiedział Peter Modiar razem z prezydentem Szujokiem wyszli na taras i e, widzieli z tarasu właśnie na balkonie ustępującego prezydenta, który ma siedzibę obok. Także e, wiemy, że całkiem niedługo ten rząd powinien powstać, e, wiemy, że Viktor Orban w jakimś sensie pogodził się z tą porażką. Teraz jeszcze jedno spotkanie prezydenta z trzecią partią, która wchodzi do parlamentu, skrajnie prawicową partią Michozang, czyli naszą ojczyzną. Przekazanie władzy powinno nastąpić tak szybko jak to możliwe. Z takim stwierdzeniem Pejtera Modziora zgodził się prezydent Węgier. O tym z Budapesztu, gdzie jak Państwo słyszeli w tle relacji naszego korespondenta pięknie śpiewał kos, mówił Piotr Piętka, bardzo dziękujemy. Suma wydarzeń.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 Azji. Wcześniej szef rządu odwiedził Koreę Południową. Stosunki z tym państwem też zostały podniesione do rangi wszechstronnego partnerstwa strategicznego. Premier jest w drodze do Polski. Wizytę w Stanach Zjednoczonych składa minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. W Waszyngtonie bierze udział w wiosennym szczycie Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Minister udzielił też wywiadu telewizji CNN. Podkreślał w nim, że polska gospodarka rozwija się najszybciej w Europie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Doroczny szczyt Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego to jedno z najważniejszych spotkań ministrów finansów, szefów banków centralnych, ekonomistów i polityków z całego świata. Przy okazji szczytu odbywają się spotkania dwustronne. Wczoraj minister finansów Andrzej Domański spotkał się z przedstawicielem do spraw handlu USA, Jemisonem Grierem, z którym rozmawiał o wymianie handlowej, inwestycjach, a także współpracy energetycznej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Domański udzielił także wywiadu telewizji CNN, w którym chwalił siłę polskiej gospodarki. So, economy, uh, Nasza do... gospodarka radzi sobie naprawdę dobrze. Mamy najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej i według prognoz funduszu walutowego będziemy w tym roku najszybciej rosnącą dużą gospodarką w Europie. Domański uczestniczył także w Przyjęciu w rezydencji ambasadora Rzeczpospolitej w Waszyngtonie z okazji 40-rocznicy ponownego przystąpienia Polski do instytucji z Bretton Woods. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jako produktywne określono we wspólnym oświadczeniu pierwsze od 40 lat negocjacje między Izraelem a Libanem. We wczorajszej dwugodzinnej rozmowie uczestniczyli ambasadorowie obu krajów. To spotkanie odbyło się w Waszyngtonie. Pośredniczył amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Obie strony zgodziły się, że trzeba rozpocząć bezpośrednie negocjacje. Z Bejrutu Milena Rashid Shehab.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 Jest niezbędna liczba krajów do utworzenia Trybunału, który ma zbadać i osądzić. Rosyjskie zbrodnie informują władze w Kijowie. Wśród państw sygnatariuszy ma się znaleźć m.in. Polska. Do ważnych decyzji w tej sprawie ma dojść w przyszłym tygodniu. Więcej o tym Paweł Buszko. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrzej Sybicha przekazał, że w ostatnim czasie Polska oraz Islandia potwierdziły swoją gotowość do przystąpienia do porozumienia wymaganego do powstania specjalnego trybunału do spraw zbrodni, agresji przeciwko Ukrainie. Tym samym takich państw jest już 17, co pozwoli na przeprowadzenie odpowiednich głosowań w ramach Rady Europy. Ma do tego dojść za miesiąc, 14 i 15 maja na spotkaniu Komitetu Ministrów Rady Europy w Kiszyniowie. Trybunał ma osądzić rosyjskich wykonawców zbrodni popełnianych na Ukrainie, ale też ich zleceniodawców, w tym najwyższe rosyjskie kierownictwo wojskowe i polityczne. Zielone światło do powstania takiego Trybunału dali niemal rok temu szefowie dyplomacji państw Unii Europejskiej na spotkaniu w Lwowie. Paweł Buszko, Polskie Radio. Rosyjski malarz popełnił samobójstwo w areszcie. Informacje o śmierci Andrzeja Akuzina podały serwisy Media Zona oraz Radio Swoboda. Samobójczą śmierć artysty miała potwierdzić jego przyjaciółka, reżyserka Tatiana Frałowa. Na ten temat Maciej Jastrzębski. Według Radia Swoboda Andrzeja Kuzin został aresztowany 2 kwietnia. Zamknięto go w areszcie śledczym w Komsomolsku nad Amurem. Według Media Zony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 Ale protest rozpoczął personel pokładowy. Z Berlina Adam Górczewski.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 a w niej wracamy do informacji z kraju. Rośnie inflacja w marcu wyniosła 3% licząc rok do roku. To o 0,9 punktu procentowego więcej niż w lutym. Najbardziej podrożały transport, odzież i obuwie, także napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe. Dane, jakie przed południem opublikował Główny Urząd Statystyczny są zgodne z szybkim szacunkiem inflacji opublikowanym pod koniec marca. Do tego tematu wrócimy tuż po sumie wydarzeń w magazynie gospodarczym. Saldo. Modernizacja szpitali, nowy sprzęt, cyfryzacja oraz inwestycje w kadry medyczne. Ministerka Jolanta Sobierańska-Grenda podsumowała realizację Krajowego Planu Odbudowy w Ochronie Zdrowia. W jego ramach jest realizowanych ponad 1200 projektów na kwotę 18 miliardów złotych. Szefowa resortu zdrowia podkreśla, że inwestycje są finalizowane. Wpłyną one na poprawę jakości oraz dostępność pacjentów do leczenia.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 Realizacja ponad 1200 projektów z KPO to historyczny moment dla systemu ochrony zdrowia, mówi wiceministerka zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Historyczne pieniądze na kardiologię ponad 2,5 miliarda złotych, na onkologię 5 miliardów 200 milionów złotych, na cyfryzację ponad 4 miliardy złotych, na końcu ale... Nie znaczy to, że mniej ważne ogromne inwestycje, ponad 3 miliardy w kadry medyczne. Tu powiem system zachęt, czyli stypendia, mentoring, ale też w budowę infrastruktury. Projekty realizowane z KPO w ochronie zdrowia muszą być zakończone do czerwca, a rozliczone do końca sierpnia. Uwaga kierowcy, na drogach jest więcej policyjnych patroli. Funkcjonariusze w całej Europie, w tym w naszym kraju, prowadzą akcję pod hasłem kaskadowy pomiar prędkości. Oznacza to, że na jednym odcinku trasy nasza prędkość będzie mierzona kilka razy. Zbyt szybka jazda jest jednym z głównych powodów wypadków ze skutkiem śmiertelnym na drogach, podkreśla Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Apelujemy do kierujących, by przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zwalniali, w gdzie przepisy i rozwaga wymagają zachowania szczególnej ostrożności. W naszym kraju w dzisiejszą akcję zaangażowane są patrole, drogówki, nieoznakowane radiowozy i grupy pościgowe SPIT. Teraz przenosimy się na Podhale ponad... 3,5 i kilometra mierzy najdłuższy tunel w naszym kraju. Po 10 miesiącach pracy tarcza Jadwiga przebiła się pod Pisarzową niedaleko Limanowej w Małopolsce. Powstaje tam tunel kolejowy, który skróci czas przejazdu pociągami między Nowym Sączem a Krakowem. Przebicie tunelu połączone było z widowiskiem muzycznym i pokazem laserów. Marcin Córkowicz, dyrektor kontraktu. Jadwiga dała radę, wygrążyła w 300 dni... Tak, no mamy tutaj zarejestrowany jeden rekord w skali polskiej Europy, to jest 46 metrów postępu dziennego, co dla tej maszyny ETB jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem. Marcin Mochocki, członek zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe. Po zakończeniu tej inwestycji do Krakowa z Nowego Sącza najszybszymi pociągami będziemy jechać w ciągu godziny. I to zawsze, niezależnie od pory dnia, czy to są godziny szczytu, czy nie. Zakończenie drążenia tunelu nie oznacza końca robót. Przed wykonawcami jeszcze są m.in. budowa torów, sieci trakcyjnej, instalacja systemów bezpieczeństwa i sterowania ruchem. Pierwsze pociągi przejadą tunelem za trzy lata.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 To jest oczywiście wielka radość dla mnie, że zostałem tak bardzo wyróżniony. Ten konkurs jest wielką szansą na pewno dla każdego uczestnika. Samo uczestnictwo w nim to jest już jeden wielki sukces. Myślę, że ten konkurs bardzo może pomóc. Na pewno nie ogranicza się wyłącznie do repertuaru klasycznego. Oczywiście jest on równie ciekawy. Na pewno chcę związać z tym swoją przyszłość oczywiście i myślę, że, że nie będzie to tylko klasyka, ale również inne gatunki muzyczne. Młody Muzyk Roku to ogólnopolski konkurs organizowany co dwa lata. Jego celem jest promocja najlepszych młodych muzyków którzy grają na instrumentach klasycznych. I tak muzycznie kończymy południową sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Radosław Siennicki. Z najnowszymi informacjami wrócę do państwa punktualnie o 13.00. Dorota Wojtalczyk do usłyszenia. To była suma wydarzeń. A do 13.00 pozostało 29 minut. Celdo, magazyn gospodarczy. Dzień dobry, a dziś w audycji m.in. o tym, czy i jak uregulować najem krótkoterminowy. W Sejmie powinna właśnie trwać dyskusja na temat poselskiego projektu ustawy w tej sprawie. Swoje propozycje kilka tygodni temu przedstawiło też Ministerstwo Sportu i Turystyki. A co na to wszystko branża? O tym porozmawiamy już za kilka minut z naszym gościem. A wcześniej tradycyjnie przyjrzymy się pozostałym ważnym informacjom ze świata gospodarki i ekonomii. A zaczniemy od inflacji, bowiem dziś Główny Urząd Statystyczny podał finalne dane o marcowej inflacji. Wynika z nich, że w poprzednim miesiącu ceny towarów i usług konsumpcyjnych były wyższe o 3% w ujęciu rok do roku. W porównaniu zaś z lutym to wzrost o 0,9 punktu procentowego. Jak mówi Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, to przede wszystkim skutek wojny na Bliskim Wschodzie i drożejących paliw.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 Choć oczywiście będzie tam też widać ulgę, jaką dała nam administracja w postaci no, regulacji cen paliw. I choć rząd amortyzuje ceny paliw, to sytuacja na rynku pozostaje wciąż napięta. Ropa Brent kosztuje obecnie blisko 96 dolarów i wiele wskazuje na to, że takie poziomy będziemy obserwować przez dłuższy czas. Na to każe postawić pytanie, jak długo rząd utrzyma program CPN. Według Piotra Bujaka, głównego ekonomisty PKO Banku Polskiego, w dłuższej perspektywie... Nas na to nie stać nie stać nas na to, żeby w nieskończoność izolować polską gospodarkę i konsumentów, kierowców od skutków konfliktu na Bliskim Wschodzie i gdyby ten konflikt trwał przez kolejne miesiące i kwartały, albo gdyby cena ropy wzrosła znacząco, to wówczas może zabraknąć pieniędzy w budżecie na to, żeby te działania osłonowe w pełni ponosić ich koszt przez kolejne miesiące i kwartały. Na razie jednak wciąż one sprawiają, że ceny paliw pozostają stabilne, a nawet spadają. Jutro maksymalnie za benzynę 95 zapłacimy 6,8 zł, a za diesla 7,23. To odpowiednio o 8 i aż o 18 groszy mniej niż dziś. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na pięć firm z województw Wielkopolskiego, Łódzkiego i Mazowieckiego oraz prezesa jednej z nich kary na łącznie niemal 1,6 mln zł za zmowę cenową. Niedozwolone porozumienie miało dotyczyć skupu owoców w rejonie powiatu konińskiego w latach 2022-2024. Celem zmowy było, jak poinformował prezes Łoki Tomasz Chrustny, ustalanie cen skupu owoców na możliwie niskim poziomie. Dochodziło do tego za pośrednictwem Komunika internetowych. Na rachunkach osób oszczędzających w pracowniczych planach kapitałowych powinny już pojawić się dodatkowe środki w ramach tzw. Tak dopłaty rocznej. Każda osoba spełniająca warunki otrzymała 240 zł. Jak mówi Marta Adam świerkocka z zarządu PFR Portal PPK, dopłata za 2025 trafiła do ponad 2 milionów 400 tysięcy uczestników programu. Środki są przekazywane automatycznie, bez konieczności składania żadnego wniosku. Kluczowym warunkiem jest jednak aktywne oszczędzanie, czyli osiągnięcie, odpowiedniego poziomu wpłat w ciągu roku. Jest to konkretna kwota zgromadzonych składek płaconych przez pracownika i przez pracodawcę. W sumie w 2025 roku uczestnik PPK musiał zgromadzić na swoim rachunku 979 ,86 zł 86 groszy, a jeżeli korzystał z obniżenia wpłaty własnej 244 ,97 zł 97 groszy. Jeżeli wpłaty pracownika i pracodawcy wyniosły właśnie takie kwoty, przysługuje mu dopłata roczna w wysokości 240 To warto dodać, że w PPK, jak wynika z najnowszych danych, Polacy zgromadzili już w sumie ponad 50 miliardów złotych. A teraz w magazynie spoglądamy na rynki finansowe, dzisiejsza sesja na warszawskiej giełdzie, toczy się w mieszanych nastrojach, pojawiają się i zyski, i spadki. Obecnie WIG, czyli indeks szerokiego rynku traci procent. wIK 20-19 setnych. Na plusie natomiast spółki średnie i małe, odpowiednio WIK 40% zyskuje teraz jedną setną procent, a SWIK 80,29%. Jeśli chodzi o rynek. Walut, to dolar wyceniany jest na 3,60. Kurs euro wynosi 4,24, a za franka trzeba zapłacić 4,60. Seldo, magazyn gospodarczy.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 Czyli likwidacja 60%, 60 szarej strefy, e, czyli straty dla budżetu państwa rzędu miliarda złotych rocznie, ta ustawa rządowa e, przewiduje i, i mamy nadzieję, że ona wejdzie jak najszybciej. Czyli jak rozumiem te rządowe propozycje spełniają państwa oczekiwania co do zasady, a jak jest z tą propozycją...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 dochodziło I jak najrzadziej. to miałyby być narzędzia? Na przykład e, zmiana regulaminu policji. W tej chwili policja nie może interweniować na, m, na wniosek e, osoby niezamieszkującej w budynku, więc my nie możemy, nawet jak mamy z czujnika hałasu informację, że jest przekroczona norma, którą tam ustawiliśmy, nie możemy wezwać policji, że podjęła interwencję. Musimy czekać, aż ten hałas zacznie przeszkadzać sąsiadom i sąsiedzi wezwą policję. Więc nie możemy działać prewencyjnie, apelujemy o to, żebyśmy mogli. E, też chcemy wprowadzenia do ustawy, bo to było, ale w uzgodnieniach między zniknęło. E, odpowiedzialności materialnej rezerwującego za potencjalne szkody wyrządzone przez kogokolwiek w obiekcie w trakcie rezerwacji. E, bo w tej chwili prokuratury i sądy mają problem z tym, żeby egzekwować taką karę, więc też niektórzy e, goście, którzy chcą po prostu no, tak w niecnych celach wynająć obiekt, e, chociażby żeby tam dokonać kradzieży, albo właśnie zorganizować imprezę, no, zdają sobie z tego sprawę, wiedzą jak postępować. To często są osoby e, już karane,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 Próba uregulowania tego rynku to tak naprawdę efekt lobbingu branży hotelarskiej, która w ten sposób chce ograniczyć liczbę lokali na najem krótkoterminowy no i przez to zwiększyć popyt na swoje usługi, a przy tym zyskać możliwości do podnoszenia cen. Czy pan widzi taką obawę w kontekście samorządów, no właśnie, że lobby hotelowe, czy też branża hotelowa będzie wymuszała w jakiś sposób na samorządach takie regulacje po to, aby mówiąc trochę kolokwialnie, wykosić sobie konkurencję. No to też jest jedna z tych obaw, o których mówię. Dlatego, dlatego nie chcemy takiej otwartej możliwości dla samorządów co do wprowadzania tych stref, tylko, tylko pewne ograniczenia. Ale muszę z ręką na sercu przyznać, że branża hotelarska w Polsce bardzo ściśle współpracuje z naszą branżą nad wprowadzeniem rozsądnych przepisów. Razem uzgadniamy pewne rozwiązania, proponujemy je ministerstwu, razem występujemy w różnych w różnych na różnych gremiach, na różnych konferencjach mamy zbieżny cel, czyli likwidację nieuczciwej konkurencji, którą stanowią dla nas osoby, które nie płacą danin publiczno-prawnych i prowadzą ten najem krótkoterminowy nielegalnie. To jest prawdziwa konkurencja dla hoteli, bo tak naprawdę, i to, i to podkreślamy w każdym miejscu, że my my mamy ofertę przede wszystkim dla dużych rodzin, więc likwidacja najmu krótkoterminowego oznaczałaby no, koniec wakacji dla, dla, dla dużych rodzin takich powiedzmy. Bo hotele dodajmy standardowo oferują pokoje dwóch, tak, ewentualnie tak, trzy, tak mają, trzy ofertę, tak, mają bardzo małą ofertę takich pokoi na przykład na pięć osób e, i ceny takich, e, takich pokoi są bardzo wysokie, trzy, czterokrotnie wyższe niż, e, niż bardzo dobrze wyposażony w dobrym standardzie apartament e, w, krótki, e, w najmie krótkoterminowym, więc e, no, ta Ustawa poselska zlikwidowałaby tak naprawdę wakacje dla dużych rodzin i chyba sobie przedstawiciele Polski 2050 z tego do końca nie zdają sprawy. Trochę się zapędzili. Więc no, muszę przyznać, że hotelarze zachowują się bardzo fair. Przyjęli naszą branżę jako, jako takiego młodszego brata i trochę nam nawet pomagali w dotarciu do ministerstwa z pewnymi postulatami. Ale jeszcze, jeszcze, jeszcze jedne rzeczy warto powiedzieć przy okazji tego, tego projektu poselskiego i, projektu, i różnicy w stosunku do projektu rządowego, że projekt rządowy też daje narzędzia mieszkańcom. Są to takie narzędzia, że mieszkańcy indywidualnie lub jako wspólnota, jako spółdzielnia mogą zgłaszać do samorządu gminnego obiekty, które, które nie przestrzegają nałożonych wymagań. Czyli na przykład są tam, jest tam zakłócanie porządku, nie spełniają wymagań przeciwpożarowych, czy co do, co do wyposażenia, czy nie mają oznaczenia obiektu, na przykład, bo takie oznaczenie będzie, będzie wymagane na drzwiach. I samorząd, jako ten gospodarz, będzie mógł kontrolować taki obiekt i albo karać właśnie do, do 50 tysięcy złotych karami, albo wręcz wykreślić taki obiekt z ewidencji. Taką też możliwość samorządy będą miały. A Pana zdaniem, jak można by przekonać mieszkańców takich budynków, w, którym od, w których odbywa się najem krótkoterminowy do tego, że jednak warto mieć takie usługi u siebie w nieruchomości albo przynajmniej, że takie usługi nie zakłócają ich normalnego funkcjonowania, no bo też w wielu przypadkach to jest po prostu niewiedza i strach, szczególnie jeśli mówimy o nowym budownictwie, gdzie jeszcze te chociażby więzi społeczne są takie bardzo słabe i też właściwie nie wiemy kto gdzie mieszka.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 to drzwi się praktycznie nie zamykają. Czy nawet mieliśmy taki przypadek, że jest dużo spokojniej niż kiedy było prowadzone biuro poselskie Polskie 2050, to w Warszawie na ulicy Marszałkowskiej, więc tak naprawdę ci, którzy mają rzeczywiście do czynienia z tym profesjonalnym najmem krótkoterminowym, ci sąsiedzi, oni są zadowoleni, że, że taka forma przeznaczenia mieszkania, też taką formę wybrał właściciel, a no niestety takie działania jak, jak minister Pełczyński napowodują, no że ci, którzy nie mają z tym do czynienia, obawiają się. Czyli jest ten, jest ten strach ogromny i zupełnie niepotrzebny. I tutaj musimy stawiać kropkę. Będziemy oczywiście śledzić losy i tego projektu posolskiego, i tego projektu rządowego, a czasu jest na to niewiele, aby sfinalizować te prace, bo do 20 maja te przepisy powinny zacząć obowiązywać, bo tego od nas wymaga Unia Europejska i tutaj musimy stawiać kropkę Grzegorz Urszgorowski prezes Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego był naszym gościem bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. To był magazyn Saldo Bożydziej Pruszkiewski także dziękuję do usłyszenia. Saldo magazyn gospodarczy. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.